tak, boicie, a po drugie jesteś debilem. <laughs> Boli i jesteś debilem! Idę głosić. głosić, a nie mogę skarbę w tak nie mogę, po prostu, to że nie może. Mówię tak, zrobiłem wszystko. Siedzę taki zgięty na tym poziomie. Plastę sobie próbowałem przyklejać, a ten, ten plastr, to po prostu mogę na wzmianku 10 minut wytrzymać, bo mi paliwo. od razu. Właśnie ze tak. Porsze, zrobiłem wszystko. Mam wolne sprawy, przecież jestem pogięty chiński chiński Nie, boli mnie. Boli mnie w ogóle, boli mnie plecy, bawisz głosi, w ogóle ustów mnie. Tak mówię, wiem, jestem zdrowy. Jestem, jestem zdrowy, w ogóle nie mówię sobie. Tak wiem, a ja wiem! Ja wiem, że jestem zdrowy, a plecy mnie rywą człowieku, jak nie wiadomo... Czuję. Rozumiesz? Wiesz, jak siedziałem drugi raz w więzieniu, to żeby wyjść z więzienia, wtedy tylko jeszcze narodzony człowieka, złamałem sobie szczękie. Złamałem sobie szczękie, pomyślałem sobie tak, wywiozłem mnie na, do szpitala wolnościowego i z stamtąd. Taki miałem pomysł wypuszczenia więzienia. Ale się w ogóle nie jest na Przynajmniej się przeżyć w Jesteś chory i chyba chory psychicznie, mówi to mnie w ogóle. Mówi, weź się za siebie. Agata, jestem zdrowy, nie do szpitala. Dwa tygodnie goliłem się, maszynka po guzie jechała, ja wiem, że jestem zdrowy. Lustro do mnie mówiło, że jest guz. Czułem ból przeszywający aż całą szyję. Codziennie ten guz czułem pod ręką, ale wierzyłem w to, co mówi Nikt mnie nigdy się więcej nie pojawił. Dlaczego? Wiara moja uzdrowiła mnie. Wiara moja uzdrowiła mnie. To są najtrwalsze, najsilniejsze rzeczy, które są wzięte przez wiarę. Namaszczenie ci usłuży. Namaszczenie zwanie jazdu. Jakiś usługujący namaszczony usłuży Tobie. Ja zawsze mówię do ludzi tak. Póki jestem przy Tobie, demony nie będą mogły cię atakować. Jest w Tobie Bóg, tak? Ale musisz wziąć autorytet. Rozumiesz? Bo mnie już tu nie będzie. Moje namaszczenie, które jest mnie wiecie na sercemu. Ale jeżeli przez wiarę będziesz trwał, tak? To diabeł będzie musiał ukryć ogólnie i odejść od Ciebie. Ja zostałem uzdrowiony z każdej mojej choroby, którą miałem w życiu. Przez wiarę. Kiedy potem moja żona była wiarę. Też była bardzo oporna. Byliśmy wtedy wcześniej w kościele świątkowym. Ja zacząłem chodzić do takiego innego kościoła, tak po kroku. Moja żona jeszcze nie bardzo mogła się w tym drugim kościele odnaleźć, bo tam było dziwnie. Tam nie było ładnie. W naszym kościele świątkowym było pięknie, mogliśmy z podłogi jeździć. Mieliśmy wszystko ładne. Tam wszyscy tak się ładnie uśmiechali. tak? będziemy <śmiech> tak, widzimy bracie? Aleluja! dobrze. aleluja! Ale... Ale. Też tak robiłem. <śmiech> <śmiech> no, tak, to się udziela. Ja tak robiłem. Ja myślałem, że tak ma być po prostu. Rozumiesz? Tak miałem też. Ale zacząłem chodzić do innego kościoła, raz tam powiem, żeby znaleźć mojego kolegę takiego. W ogóle nie chciałem, tak, bo tam było jakoś brudno, jakoś tak było, tak jakoś dziwnie. Ale pamiętam, zostałem na tym, ta, co mnie zadziwiało w tym drugim kościele, to, to było coś takiego, że tak było pełno ludzi. Tam na modlitewne spotkanie nie przychodziło cztery osoby, 5 osób. Tylko nie mogli się mieścić. Jeden na drugim siedział. To było dla mnie dziwne, że jest środowe spotkanie modlitewne i Kościół jest na ludzi, tak także ciężko jest oddychać. Widziałem matki, które modlą się tam, w innych językach, i trzymają swoje dzieci, a te dzieci wszystkie śpią, a hałas jest taki, że nie pytają. Widziałem, że w ogóle nie ma szkół i a dzieci łaczą wszędzie i nikomu I wyszedł pastor i taką łamaną polszczyzną powiedział tylko jeden cud i całe życie za bogiem się idzie. Ja mówię, o Boże, kochany, co to jest za chrześcijaństwo? Więc powiedziałem mojej żonie, która w tym czasie rozchorowała się na bardzo dziwną chorobę. Ta choroba polegała na tym, że na jej ciele pojawiły się jakieś krosty, które ją strasznie spędziały i polały. I byliśmy już wszędzie, Przyjmowała steryty anatoliczne, w różnych miejscach byliśmy i nikt nie mógł jej wyleczyć i kredzy na nią kładli, też nic się nie wydarzało. I ja mówiłem do niej chodzę do tego kościoła tamtego. Ona mówi, że była tam raz z tobą, tam nam w ogóle. Tam w ogóle parę godzin te nabożeństwa trwają. Ja Wiesz o tym, że to chodzi, byliśmy przyzwyczajeni, zacznę o czy o dwunastej. Między dwunastu a dwunastu trzydzieści jest tak zwana agawa, a potem wszyscy odwracają się dymkami i do się. Rozumiesz? To niekulestwo Królestwo To tak ma być, przecież A tam uwielbienie, nie? Tą godzinę wiem na to chodzi. Człowieku, trzecia godzina, oni na kolanach! Jeszcze słowo nie jest głoszone, nie? To to chodzi. Mówię, kurczę, ale jasno, nie? Co to w ogóle za historia jest, nie? A ona mówi, no dobra, pójdę, bo była tak z tą chorobą przyciśnięta i podszedł do tego pastora, że mówię, pastorze, byś się południł o moją żonę. I on tak podszedł mówi, do no niej, tak, ile jest, Ona się zagotowała, jak czarni, podszedł do niej i co tak, jest. Agata mówi, no pachowa tak chorobę, tutaj mam taki krosty, w ogóle nic się tu nie potrafię poradzić. W ogóle. On podszedł do niej, tak, diable, znasz mnie, wiesz, kim jestem, wiesz, że jesteś z na tronie. Teraz w imieniu tego Jezusa odejdź od niej, ja Ci rozkazuję. Wolę! I poszedł miał niej, ale się pomodlił. <laughs> A potem podszedł do niej taki brat z Ukrainy. I mówi siestra, nie wie, czy to pana, czy nie, ale dzisiaj się powinna wykopać w I będzie dobrze, i poszedł. A ja będę ale ja Ale jest wieczór. A jest wieczór. Moja żona po prostu idzie, zmaltretowana tą chorobą, zmaltretowana tą samą sytuację, wniesie swoich starekskich. Rzuca do tej wody. Miesza. Tak jak ten człowiek powiedział, zanurza się w tym trzy razy, wyszła i w nie. Ale o co chodzi? To nie muszę ją uzdrowienia. To nie trzykrotne zanurzenie. To wiara w niej ją uzdrowiła. Bóg wzbudził w niej wiarę. Bóg wzbudził w niej coś. Bóg wzbudził, użył różnych środków, ponieważ nie mógł jej dać tej wiary. Nie mógł jej udzielić tej wiary. Więc różnych środków użył. Bóg używa środków, żebyś zrozumiał, że wiara jest czymś, co Ty musisz wygenerować. Wiara jest czymś, co Ty musisz dać. Za pomocą wiary jesteś w stanie ściągnąć każdą rzecz z nieba. Każdą rzecz! Nie ma sytuacji cięższych lub lżejszych w życiu. Ludzie myślą, że jest różnica między chorobą taką albo chorobą inną, demonem takim czy innym. Problemy finansowy w takim nie ma. Wiecie przyjaciele, moje zadłużenia finansowe w szczycie swojego jakby takiego uderzenia były około pół miliona dolarów zadłużeniu. Ja wyszedłem z więzienia i ja, okazało się, że ja tak. Ja nie umiem pracować, ja wszystko mam zakradzione pieniądze, nie mam żadnych perspektyw w życiu. Mam 8 lat szkoły podstawowej i kupa lat dziecią. Jak mam życie? I zaczęły przychodzić monity do mnie. I przyszedł na przykład taki monitory muł dał 100 tysięcy dopań. Ja zaczynam ten monit. Mądrzy kochani bracia, którzy też mówili, no i teraz mówi, trwaj w tym wszystkim, Pan ci będzie prowadził, jak tam masz te dłuki podpłacać, wiesz co chodzi, uczyni mnie tak pięknie. Ja tak sobie czytam w Biblię kiedyś i czytam taki tekst, że przyszedłem ogłosić miłosierny rok Pana. Ja poczytałem o miłosiernym roku Pana, o tym roku i powiesz w tym dziale indykacji, że możesz jej płacić po 50 zł miesięcznie, a 28 do tych błąd, dziennie. Po 50 zł miesięcznie, a jak nie, to się zwolni z pracy i nic nie będziesz płacić. I ci to powiem. A on ci na to znowu. Aaaa! Wsiadłem i pojechałem. I poszedłem tam i powiedziałem takiej pani, która była zastępcą dyrektora, i ona przyszedł do dyrektora, zeszła rano w ciągu 15 minut i mówi, dobrze, nie ma problemu z wyzanie. Ma... Dlaczego? Ja wykonałem pewne ruchy wiary. Ja uwolniłem wiarę, sięgnęłem łaskę. Uwalniasz wiarę, sięgasz w łaskę. Przyjmujesz łaskę, rozumiesz? I na podstawie tej łaski żyjesz. W każdym dziedzinie życia. Wiara, łaska, ściągasz, żyjesz. Wiara, łaska, ściągasz, żyjesz. To jest życie chrześcijańskie. Na której wyrastają rzeczy. Biblia że ona jest gruntem, ziemią, na której coś rośnie. Rozumiesz? Wiara, ona nie myśli, że coś się wydarzy w przyszłości. Tylko wiara uznaje, że to się wydarzyło dzisiaj. Wiara mówi, ja mam! Ja mam! Ja mam te rzeczy! W takich od nas Kościoła nie najlepiej żył w tym momencie, kiedy działa się ta historia. Żeby brzegu. Próbowałem go z wielu prowadzać, ale on nie do końca chciał. Miał swoje koncepcje życiowe. I w tym czasie rozbolało mu bardzo serce. I on poszedł do lekarza i lekarz go zbadał i powiedział pan ma wrodzoną wane serce. Uaktywniła się pana w tym czasie teraz. Chodziło o to, że jak jest dziecko, dziecko rośnie serce, to taki jest, tak, takie, takie są wtedy hormony uwalniają się. Normalnie jak człowiek dorasta, to te hormony przestają być uwalniane i serce zostaje już w pewnej wielkości i nie U niego natomiast przez całe życie po troszeczkę uwalniały się te hormony i nie urodzą w serca. Słuchajcie, po troszeczkę wiąza, żeby mieć przerost komory serca. I to e, o, lekarz mówi, nie wie pan co. Ja panu nie powiem, co się może, jeżeli pan może umrzeć. Pan, no, proszę, że się mogą wydarzyć, tak? Nie można panu prowadzić samochodu takie różne rzeczy. I pamiętajcie, on nie jest w dobrej kondycji duchowej. Grzechu. On tak wychodzi, niby z tego grzechu, ale dalej w niego wchodzi. Wiecie, jakby ma, ma jest nas pierana sobie mówię, w tym czasie. Tak? On nie stoi prawidłowo przed Bogiem. Ale pamiętam, kiedyś wpadał na Bożeństwo z olejem w ręku, uklepnął na ziemię i mówi, tak, wylejcie na nie ten olej, położycie ręce. wydaliśmy na niego ten olej, położyliśmy ręce. Następnego dnia może do lekarza. Mówi, proszę nie przebadać jeszcze raz. lekarz mówi, ale po co mam Pana przebadać? Przecież Pana badają przed wczoraj. Niech Pan nie przebada. On mu zrobił EKG. Dzwonił do niego, mówi, nie rozumiem. Mówi, Pana serce jest w normalnym stanie, jakby nic się nie wydarzyło On mówi, wiem. Tylko chciałem mieć dowód. on sobie telewizję. Dwa. My wierzymy w osobę Jezusa, w to, co Jezus zrobił dla nas, w to, kim był Jezus. Rozumiecie? W to, co Jezus mówił, my wierzymy w te rzeczy. To są dla nas wymierniki wiary. W co my dalej wierzymy? Wierzymy w wymianę przyrodną, która jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Wierzymy, że Jezus stał się grzechem dla nasze grzechy Wierzymy, że Jezus rozworował się naszymi chorobami. Ja często do tego mówię tak, To mówię, ja jestem chory, ja mówię, ale Wiesz, że ta choroba zbawiona Jezusa? No tak, wiem, wiem, ja ujechałem, prostu Jeszcze raz. Czy wiesz, że Twoim rakiem, który obecnie, jako flashback znajduje się na Twojej wątrobie, rozchorował się Jezus na krzyżu? co czego pieropatrzy, jak to? Tak to! Tenże rak, który teraz znajduje się nielegalnie na Twojej wątrobie, dwa tysiące lat temu znalazł się na wątrobie Jezusa. On już tam był? A następnie Jezus umarł na tego raka i poszedł do piekła i tam zostawił całą sprawę z tym rakiem. A tak to nie widziałem. Ja tak dymu. By podkreślam, by było. Pozwoli, że się o ciebie ale teraz tak. Ja mówię, ok. Czyli wiesz o tym, że ten rak teraz zniknie. Tak, wiem. I słuchajcie, nie ma precedensu że jeżeli wierzysz, to nie otrzymujesz. Bo wiara jest pewnikiem. To pewnik. To jest coś takiego jak czek wypisany przez Boga. Rozumiesz? Jak czek. Nie ma czegoś takiego, że jak wierzysz, to nie masz. Ktoś mówi, ja wierzę, ale nie mam tych rzeczy. Ja mówię, po prostu nie wierzę. To nie jest wiara. Ulegasz nie do Ulegasz nie do Wiecie, kiedyś pytałem Boga, mówię, Panie, dokąd się mam modlić o kogoś? Bóg powiedział, do skutku. Rozumiesz? Przod. Do skutku. Jest taki film na YouTubie. Tam jest taki ewangelista, nazywa się Lata Mony chłopak. O jak głośnik. Całe jest larybony. Wszystko wkłada w to, co robi. Jest takie wideo, gdzie jest kobieta, która od 20 lat siedzi na wózku w Dąfalickim, bo miała jak kręgową. kręgłogi. Nie, nie, nie, nie ma. Po prostu, bardzo kręgłogi. W wyniku wypadku to była taka persona, dość ważna osoba w jakimś tam urzędzie, w, w sali. Czy to jakaś pani burmistrz? Ja nie wiem. Jak się o nią. I, I ona zaczyna się, jak ona przyjeżdża z mężem swoim. Ten mąż wjeżdża do na I on kładzie jedną rękę na jej głowie. I on się modliał. I on się modliał. I on mówi, wstaj! Wstaj! I ona ma pięknie on mówi, wstawaj w imieniu Jezusa. Wstawaj! I ona podnosi się siada znowu, on mówi, wstawaj! Wstawaj! Wstawaj! Pod z niego zobaczcie, zobaczcie, to jest niesamowite. On, to jest długo, długo, długo z nią tam jest. To trwa, trwa, trwa i trwa. Ale ona wstaje i zrasta i się punktu. I ona zaczyna chodzić. Rozumiecie? I ona 20 lat chodzi. Po prostu. Dlaczego? Dlatego, że on wierzy. I ona wierzy. Rozumiecie? I ta wiara ją podniosła. Ta wiara ją podniosła. Ta wiara właśnie. Ta pewność. Ona tam wyjeżdżała na tym busku i ona była przekonana, że jest zdrowa. Rozumiesz? Ona była przekonana. Tak, jestem zdrowa. Wiesz, wszystko wokół będzie Tobie mówiło, że te rzeczy się nie dzieją. Rozumiesz? Że one się nie dzieją. Będziesz się mówić o jakiejś sprawy i nie będziesz widział efektów tej sprawy. I diabol ci do ciebie mówił, nie bądź się o to już, zostaw to, nie trzeba, rozumiesz? Ale to nie tak. Bóg mówi do końca, do końca, do końca. Kolejną rzeczą jest to, że wiara nie polega na tym, żeby błagamy Boga o rzeczy, które on dał. Ja nigdy nie proszę Boga, żeby kogoś uzdrowił, bo ja wierzę, że on uzdrowił. No bo skoro w ranach i silnikach Jezusa jest, jest czyjeś uzdrowieniem, tak, to znaczy, że ten się jest uzdrowiony. Czy Ty wierzysz, że jesteś zdrowy? Tak! A jak mówisz, no jak Bóg da, to znaczy, że nie ma w tobie krztywiary. A w dodatku masz taką religijną prywę. I chcesz, i chcesz przerzucić to na Boga. A Bóg to przerzuca na ciebie. Zobacz na krzyż Golgoty i on był taki luźny w tym wszystkim. Co mi obchodzi ta śnież? Jaki tak jest zmartwy. Nic bardziej mylnego. Pamiętajmy, Jezus doświadczył wszystkiego, co my z wyjątkiem grzechu. Jezus miał najpotężniejsze zachwiania wiary, jakie były możliwe tylko. Jezusa emocje, myśli były opresjonowane. Przecież pamiętamy, na krzyżu opuszcza ojciec. On nie ma żadnej pewności, po ludzku. Rozumiecie? On nie ma żadnych odczuć pozytywnych. Jego wiedza wyparowała jak para z niego. Jezus tylko wierzy. On, wierzy. on wierzy. On wierzy. On wierzy. Dlatego on mówi: wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Zobaczcie, Jezus musiał wierzyć, że jest messiaszem. Niektórzy to myślą, że Jezus to po prostu się obudził, ranny, się że jest mesjaszny. człowiek badał Pisma i z pism dowiedział się, że jest Synem Boga.